Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Dzisiaj moim gościem będzie Wojciech Szalaki. Witaj Wojtku. Witam, witam. Wojtek tworzy muzykę właściwie po od początku lat 90. Skończył szkołę muzyczną drugiego stopnia w klasie klarnetu. Współpracował z Radiem Bełchatów. jako kompozytor muzyki do reklam i audycji radiowych. Koncertował także z orkiestrą reprezentacyjną Wojska Polskiego w kraju i za granicą. Prowadził zespół muzyczny, ale już nie dla muzyki dętej, lecz rozrywkowej, w kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Obecnie komponuje muzykę elektroniczną i publikuje swoją twórczość na portalu Jamendo. Współpracuje też z rozgłosią alstacja. To byłoby tyle wstępu. Powiedz mi może, Wojtku, czy trudno nauczyć się grać na instrumencie? Powiem tak. Generalnie wydaje mi się, że jest to dość trudna sztuka, ponieważ no instrument wymaga przede wszystkim no, raz, wymaga dobrego słuchu muzycznego, dwa, y, wymaga po prostu dużo, dużo, dużo bardzo dużo treningu, czyli takiego samozaparcia. Dlatego uważam, że no, jest to dość trudna sztuka. Mm -hmm. No i do tego jeszcze dochodzi czytanie nut. Tak, czytanie nut. Ja pamiętam, przypominam sobie kiedyś, jeszcze będąc takim bardzo młodym człowiekiem w szkole podstawowej, oczywiście nie znałem nut. Nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia o tym jak się nuty czyta, z czym się to je, że tak powiem. Dopiero później zacząłem się uczyć nut i powiem, że naprawdę trwa to dosyć długo. Jest to trudna sztuka, natomiast jeżeli się przyswoi jakby ten pierwszy taki kod i zrozumie się na czym to polega, to później już jest z górki. Koncertowałeś z orkiestrą reprezentacyjną Wojska Polskiego, ile wspominasz ten czas? Tak, oczywiście, że tak. Czas, który tam spędziłem w orkiestrze reprezentacyjnej był dla mnie czasem na pewno bardzo, bardzo ubogac ubogacającym mnie, dlatego że miałem właśnie możliwość wyjechania za granicę. To były jeszcze czasy, początek od 90. czasy, kiedy nastąpił taki przełom, także miałem możliwość zwiedzenia kilku krajów, zachodu Europy, zobaczenia, obejrzenia sobie architektury. No i oczywiście występów razem z taką renomowaną orkiestrą. Udało mi się tam dostać. Chodziłem z, w muszczę poradnej z orkiestrą. Koncertowaliśmy w Belgii, w największych miastach, w Wiedniu, w Austrii oraz we Francji. Szok cywilizacyjny był duży dla Ciebie? Bo wiesz, że PRL, a jednak Zachód to jednak różnica jest. Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że w zasadzie to było jakby moje pierwsze zetknięcie się z krajami Europy Zachodniej w moim życiu. Będąc młodym człowiekiem mając te dwadzieścia parę lat zobaczyłem to wszystko, że tak powiem jak to wygląda jak to wygląda tam. Miałem skalę porównawczą do tego co mamy u nas i Powiem, że był to dla mnie no duży szok po prostu w takim sensie, w sensie tej przepaści cywilizacyjnej, jako, jaka dzieliła wówczas nasz kraj od kraju właśnie takich jak wymieniłem wcześniej, w, w wielu aspektach, w wielu aspektach. Jeździłeś również na wschód? Nie, nie miałem. No to ja Ci powiem, nie. że jest dokładnie taki sam szok cywilizacyjny, jak stamtąd się już wróci z wakacji do Polski, to też po prostu, a tu pięknie i czysto, nie? Aha, no właśnie to ja miałem podobne właśnie wrażenia wtedy, kiedy wróciłem, kiedy wyjechałem tam, tam było, tam było pięknie, estetycznie było czysto, była piękna architektura, były równe drogi, nie wiem, oświetlone, cudownie po prostu, no wówczas u nas to, to była jeszcze abstrakcja. Od orkiestry dętej do muzyki elektronicznej droga jest dosyć daleka, nie było dla ciebie problemem przeskoczyć z klarnetu na syntezator? Wiesz, to w zasadzie... Wiesz, to są zupełnie inne instrumenty. Tak, oczywiście, zgadzam się. Natomiast ja od samego początku moje zainteresowanie muzyką jakby nie skupiało się na samym klarnecie. Ja zacząłem w zasadzie grać jako samołóg na klawiszach. Dlatego tutaj... No i w szkole muzycznej miałem styczność oczywiście z fortepianem, dlatego tutaj nie, mo... nie może być mowy o przeskoku, ponieważ to są jakby dwa zupełnie różne instrumenty klarnet, jak wiadomo, to jest instrument denty, jest inna specyfika grania, tutaj są ważne usta, przepona, natomiast no, klawisze, klawisze były mi bliskie po prostu od samego początku, także ja nie miałem jakby powiedzmy takiego problemu, że musiałem się przyuczać czy, czy coś takiego. Grałem po prostu równolegle, można powiedzieć, na klawiszach, grając w orkiestrze na klarnecie, także syntezator dla mnie, czy keyboard to nie jest niespodzianka. Posłuchajmy może zatem pierwszego utworu swojej najnowszej płyty. Utwór na się tytuł Escape to Nepal i posłuchamy właśnie jak Ci ta gra na syntezatorze wychodzi. Oh, oh, oh, oh, Oh, man. W deszczu. Zauważyłem, że publikuję swoją muzykę na Jamendo, tytułując swoje utwory i albumy po angielsku. Dlaczego akurat język angielski, a nie na przykład polski, choćby w nawiasach? Wstydzisz się języka polskiego? Hmm. Nie, nie wstydzę, się, nie wstydzę się języka polskiego. Natomiast pomyślałem sobie, że język angielski jest takim medium, że, jeśli można tak powiedzieć, jest takim wszechstronnym i wszechobecnym medium, językiem, który, którym porozumiewa się no, zdecydowana większość nacji różnych na całym świecie. No, ponieważ portal Jamendo składa się z, z ludzi różnych nacji, polska społeczność na Jamendo jest dość wąska, bym powiedział, bo to jest około 300 do 400 osób. Więc postanowiłem swoje utwory, no jakie albumy tytułować po angielsku, a w, nie, nie dodałem może tytułów po polsku, no przez, nie wiem, przez przeoczenie. Jakoś tak zostało po prostu, nie wiem, może angielski lepiej. Wiesz, bo to zawsze jednak sympatycznie jest, jak się na Jamendo zobaczy on czy on, nie? No tak, tak. No i jakaś taka egzotyka też dla osób z innych krajów jest. Ja na przykład powiem Ci, że bardzo chętnie słucham na Jamendo muzyki rosyjskiej i wiesz, takich dziwnych, egzotycznych krajów. No i powiem Ci też, że w Radio Wolne Media też program z muzyką jest śpiewaną w języku angielskim. Hmm, radiowolne Media jest na ostatnim miejscu z 20 kanałów. Aha, rozumiem. Ludzie nie chcą słychać już po angielsku, są zmęczeni po prostu tym językiem. Rozumiem, być może no, masz rację, być może troszeczkę nie masz, ja, ja po prostu rozmawiam z czasami z ludźmi, z różnymi znajomymi, z Jamendo, spotykam się z różnymi opiniami na ten temat. Niektórzy twierdzą, że lepiej może śpiewać po polsku, inni twierdzą, że może lepiej by było śpiewać po angielsku a inni jeszcze twierdzą, że może by było w ogóle lepiej nie śpiewać, tylko grać, także tak. różnica. Najśmieszniej wychodzi jak Polak śpiewa po angielsku z polskim akcentem. To prawda. Graż na wszystkich tych instrumentach, które słychać było w twoim utworze, czy yy, może znajdujesz te, te dźwięki i jakoś przetwarzasz? Jeżeli chodzi o ostatni album, jaki opublikowałem, a w zasadzie on w kolejności jest przedostatni, bo ostatnim jest album z remiksami, yy. To powiem tak. Pomysł na ten album powstał jakby w rozmowach tutaj w gronie rodzinnym między mną, moją żoną. Po prostu doszliśmy do wniosku, że można by było zrobić coś innego. Ja, ja to przetworzyłem i w głowie się urodziło coś takiego, że z, z, spróbuję zrobić muzykę, która jest w podkładzie swoim w bazie stricte elektroniczna, choć na przykład rytmy bębnów są dosyć nowoczesne, nie są to takie klasyczne bębenki jak na przykład, nie wiem, no, w Laserdensie czy, czy, czy Użara, czy gdziekolwiek indziej. Mm -hmm. Natomiast ta warstwa melodyki to będzie taka multikulturowa, taka mieszanka właśnie różnych głosów, wyjętych gdzieś z różnych kultur, szczególnie azjatyckich, ponieważ, że tak powiem, ta muzyka azjatycka i ta cała ich harmonia muzyczna jest jakby zupełnie odległa od tego, co, czym my się tutaj posługujemy i co my znamy. Stąd właśnie mówię, ten pomysł się narodził. A jeśli chodzi o same barwy, to wykorzystałem przy tworzeniu albumu, wykorzystałem dostępne sample, czyli takie próbki dźwiękowe, próbki wokali, sample. Przetworzyłem to poukładałem. I oczywiście sam wiele z partii instrumentalnych, które słychać w utworze zagrałem, ale posłużyłem się również samplami wbudowanymi w mój program do komponowania. E, trudno jest stworzyć jeden utwór, czy e, wystarczy na i wszystko idzie jak po Ile czasu mniej więcej zajmie jeden utwór? Znaczy, e, Kompozycja. Tak. E, trudno jest mi określić, czasami to trwa, nie wiem, trzy dni, w zależności od... E, powiedzmy wolnego czasu. Nieraz to trwa powiedzmy trzy godziny. Głównie najważniejsza jest wena czyli mam koncepcję mam utwór, yy, poskładam ten utwór, dłuższą częścią jakby całości jest mm, przetworzenie tego, czyli na przykład zmiksowanie, zrobienie odpowiedniego masteringu, czyli dobranie tam poziomów głośności poszczególnych instrumentów, rozłożenie ich w, w panoramie, stereo, jakiś instrument powinien grać na przykład tam w środku bardziej, inny bardziej w lewym kanale inny w prawym, w jednym instrumencie troszeczkę więcej echa i także ten proces jakbym to nazwał już tej postprodukcji jest nieco bardziej pracochłonny niż sam proces po prostu twórczy. Jak jest pomysł, jest wena, utwór powstaje w ciągu no, kilku godzin maksymalnie. Mhm. Czy także zdarza Ci się, że utwór się przyśni w nocy i potem go zapisujesz? No, staram się tak robić natomiast jest to dosyć trudne dlatego, że jak mam jakiś pomysł na jakąś melodię, to mam taki przenośny odtwarzacz z nagrywaniem i jak mi się coś tam w głowie urodzi, a czasami yy, po prostu mam obawę przed tym, że zapomnę tą melodię, to po prostu sobie nagram na tym odtwarzaczu. sobie? Tak, zanucę sobie jakiś taki charakterystyczny riff, który mi tam chodzi po głowie, no i później yy, mogę go odtworzyć i odtworzyć go sobie na klawiaturce i tak dalej powstaje na tej bazie cały utwór w ten sposób. Czy także jacyś twórcy Cię inspirują? Jakich twórców cenisz? Cenię wielu. Twórców generalnie bardzo lubię całą muzykę elektroniczną. W zasadzie Ewangelizm, wszystkich... żar i tak dalej. Tak, wszystkich klasyków, wszelkie możliwe odmiany. Staram się nie zamykać na muzykę. Kiedyś się hermetyzowałem, słuchając bardzo dużo Depeche Mode i nie ukrywam, że jest to, że jest to dla mnie również jakaś tam inspiracja mojej twórczości, może nawet duża. Natomiast staram się słuchać każdej muzyki każdej muzyki, która wnosi coś pozytywnego, coś wartościowego do, do, do mojej głowy, do mojej duszy. Pomijam, powiedzmy, różne gatunki, jakieś skrajne tej muzyki, których po prostu zwyczajnie, każdy słuchacz, nie lubię, nie rozumiem czasami. Taką muzykę pomijam, natomiast słucham tego, co, co, co daje mi także tak jak powiedziałem, depesh Mode, no nie wiem, z nowych to Coldplay, jeszcze może Laru jest taki zespół, który niedawno funkcjonuje, grają taki sympatyczny synthpop, no i wszyscy klasycy muzyki elektronicznej. No i oczywiście chyba też muzyka indiańska, bo jeden z twoich utworów właśnie nawiązuje do muzyki indianistycznej. To znaczy, jeśli chodzi o ten utwór, to ten utwór jakby narodził się na kanwie tego, że po wielu latach jako już prawie starszy człowiek postanowiłem powrócić do lektury Grahama Mastertona, Czytając jedną z, z jego książek, Manitu. No i tak ten Manitu gdzieś mi tam zagrał w duszy, że postanowiłem po prostu zrobić coś właśnie w tym klimacie, coś w klimacie Indian. To jest cała, cała jakby, troszeczkę taka fascynacja też tą kulturą, ciekawość. I na tej kampie powstał ten utwór. W takim razie posłuchajmy utworu Manitu. Zmowy w deszczu. Powiedz mi teraz może, czy uwagi słuchaczy na Jamendo są Ci w czymś pomocne? Kiedyś czytałem taką recenzję, że tworzysz niby disco polo, teraz wydaje mi się, że jest Ci bliżej do ewangelista. Trudno mi powiedzieć. Raczej nie sugeruje się tym, co ludzie tam piszą. Nie sugeruje się tym z tego względu, że nie chcę robić nie chcę robić muzyki dostosowanej do gustów moich słuchaczy, czyli wpasować się w gusta tych wszystkich ludzi, którzy, nie wiem, słuchają tej muzyki, piszą recenzje. Nie, to tak nie wygląda. Ja po prostu robisz swoje. Robię swoje. Ja oczywiście cenię sobie uwagi, cenię sobie recenzje, czytam je, odpisuję na nie, natomiast y, na pewno nie biorę pod uwagę tego, co jest tam napisane od strony muzycznej, dlatego że ja mam po prostu, mam jasno określoną swoją koncepcję. Jeżeli mam jakąś koncepcję na na jakąś daną dawkę muzykiczną, jakąś porcję, to jej na pewno nie zmienię pod wpływem żadnych, może, może pewne uwagi jakieś gdzieś tam są, są, są, gdzieś z tyłu mojej głowy, kiedy to robię, natomiast tak naprawdę, no, nie są to uwagi z reguły merytoryczne. No, mhm, to nie da się wszystkim, e, wszystkich zadowolić. Oczywiście. Każdy ma jakiś inny głos, każdy ma inne preferencje i... Oczywiście i, i słuchając powiedzmy uwag i czytając tego wszystkiego i próbując e, pasować się jakby w to wszystko, to prawdopodobnie nic by z tego nie wyszło. Zawsze będzie grupa ludzi, którym się coś bardzo podoba, grupa ludzi, którym się średnio podoba, no i grupa ludzi, którym się to w ogóle nie podoba. Zresztą Dlatego... redagując w Ola Media też mam dokładnie ten sam problem. E, wiesz, z jednej i drugiej strony e, różne uwagi są, ale się tego nie da wszystkiego pogodzić. To jest, to jest niemożliwe nawet. Mhm. Powiedz mi może, czy na Mendo udało ci się z kimś zaprzyjaźnić. Czy tam jest jakaś taka społeczność... E, która artystów, która się wzajemnie wspiera jakoś tak. Owszem, mam kilku znajomych, nawet jeden z tych znajomych, Jacek Rozwodowski, to jest taki muzyk, który mieszka no, w tej chwili na stałe w Irlandii, natomiast pochodzi z Polski on pomaga mi, może nie pomaga mi tyle, co razem ze mną wspólnie robi, remiksuje moje utwory już, no, Powiedzmy teraz powstaje nowy album, zupełnie jakby inny, odmienny klimatem od tego co ostatnio no i wspomaga mnie na przykład przy robieniu remiksów do tego albumu, także poznałem go właśnie na Jamando. Poznałem również jednego kolegę, który zaproponował mi współpracę na zasadzie wydania płyty. Prowadzi taką małą agencję wydawniczą i zaproponował mi właśnie opublikowanie, wydanie tej płyty w nakładzie 2000 egzemplarzy. Krzysiek Malinowski z Wałbrzycha, pozdrawiam, jakby tam jakby mnie słuchał. No i powiedzmy jest to wszystko, cała, cała praca i cała moja płyta jest jakby w trakcie przygotowania. Mam nadzieję, że no wypali pomysł i, i, i będzie dobrze. Rozumiem, że na tej płycie nie będzie naklejki ZX-u? No nie będzie, nie będzie, dlatego że dlatego, że nie należy do ZX-u. No Co prawie... myślisz o tych organizacjach takich jak ZaX, Start czy SPAW Wiesz, co ja myślę. Wiesz, jak to z tymi organizacjami jest. Organizacja to jest pewna grupa ludzi, która, która ma za cel zarobić na ludziach, którzy coś tworzą. I to dotyczy każdej organizacji. Ja dlatego zdecydowałem się między innymi na publikowanie na Jamendo, z tych względów, że chcę się z ludźmi dzielić swoją muzyką, chcę, żeby ludzie mogli sobie spokojnie tą muzykę moją skopiować, odtwarzać sobie ją spokojnie w samochodzie. Chciałbym również, żeby sobie mogli spokojnie odtwarzać w jakichś swoich, nie wiem, lokalach. Tutaj moja bliska znajoma, która jest fryzjerem, odtwarza właśnie moją płytę w swoim zakładzie fryzjerskim, z czego się bardzo cieszę, jest to fajna sprawa, móc podzielić się z ludźmi swoją twórczością. Ja jestem realistą, zdaję sobie sprawę z tego, że czy bardziej tworzysz dla sztuki niż dla pieniędzy. Tak, na muzyce jest generalnie, w Polsce jest bardzo trudno zarobić na muzyce i to jest nie tylko moje zdanie, to jest zdanie wielu, wielu ludzi, z którymi mam kontakt w każdym możliwy sposób, muzykami, twórcami i wszyscy twierdzą to samo. Polskie, Polskie po prostu, wiesz, jest coś takiego, że to jest dosyć hermetyczne środowisko tych ciężko się przebić przez nie. Tych, tych muzyków, tych twórców nazwanych mainstream, tak? Tam trudno jest się wbić, tam ktoś kto nie ma jakiegoś poparcia nie wiem skądś, trudno jest mu po prostu w tym zaistnieć, dlatego ja stwierdziłem, że dla mnie największą frajdą jest tworzenie muzyki, wielką frajdą jest dzielenie się z ludźmi tą muzyką, a jeżeli przy okazji bym mógł coś na tym zarobić, yy, ktoś by docenił to w ten sposób, że chciałby kupić moją płytę lub chciałby mnie wspomóc w jakiś sposób finansowo, to byłbym bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy. Na Jamendo jest nawet taki przycisk, że jeżeli chcesz wesprzeć twórcę, możesz przekazać mu jakieś tam pieniądze. Tak, jest coś takiego. No Natomiast nie wiem jak to wygląda tam w praktyce, bo, bo jakoś nie ja w każdym razie po, powiedzmy po roku, o, od momentu kiedy odkryłem Jamendo jeszcze nie mam żadnej, żadnej dobrowolnej wpłaty na swoje konto, ale to nie nic mi na tym nie zależy, nie zrażam się tym. Robię muzykę dla ludzi Fajnie, fajnie jest, że że ludzie tego słuchają. Mam Friday że na przykład, no nie wiem, ostatni album w ciągu dwóch miesięcy przesłuchał prawie 10 tysięcy osób, więc to jest to jest dla mnie coś. Albo że nawiązał w tą kontakt Maurycy Hawranek i zaproponował wywiad radiowy, tak? Choćby nawet. I to jest bardzo fajna sprawa i to mi się podoba. Cieszę się ogromnie. Czy gdzieś koncertujesz, czy może tylko tworzysz w domowym studiu? Nie, nie koncertuję. Skupiam się na pracy w swoim studyku domowym. Gdyby ktoś chciał mi zaproponować jakiś koncert, może wspólnie z jakimś innym artystą, prawdopodobnie zgodziłbym się na ten występ, natomiast na chwilę obecną tworzę sobie cały czas w domu. Dobrze, w takim razie posłuchajmy może trzeciego utworu, China Girl i zaraz wrócimy do rozmowy. Rozmowy w deszczu. No i wracamy ponownie. E, powiedz mi może Wojtku e, jak dowiedziałeś się o Radio Wolne Media. Powiem szczerze, że dowiedziałem się o Radio Wolne Media właśnie z Domendo. Kliknąłem sobie na twój awapar, wszedłem dalej, zobaczyłem, następnie odwiedziłem stronę, no i posłuchałem troszeczkę. A jakie wrażenia? A powiem Ci, że bardzo, bardzo, dobro, bardzo dobre. Będę sobie słuchał, bardzo fajna muzyka, tam e, słyszałem różne głosy, po rosyjsku coś, po angielsku jakieś instrumentale, fajne takie utwory, także jest ok, w porządku. Tak, najwięcej Twoich utworów akurat jest w programie 16 z muzyką i Ambient, e, czyli taką raczej relaksacyjną. E, chociaż no, akurat najbardziej popularnym programem jest program drugi Radiawony Mediasporo. Sporo barów sklepów e, gra naszą muzykę. Powiedz mi może, bo udostępniasz swoje utwory na licencji do użytku niekomercyjnego czy na przykład zgodziłbyś się specjalnie dla Radia Wolne Media rozszerzyć tę licencję na program drugi, żeby można właśnie było w sklepach czy barach posłuchać sobie Twojej muzyki, miałbyś coś przeciwko? Nie, nie mam nic przeciwko, zgadzam się jak najbardziej. Dla mnie to jest tylko zaszczyt i ogromna przyjemność, że ktoś tego chce słuchać, chce słuchać tego co ja robię. No i dla mnie to jest również jakaś tam taka reklama tej mojej twórczości, także jak najbardziej mhm. Czy chciałbyś na koniec coś jeszcze dodać do rozmowy? No chciałbym przede wszystkim podziękować Tobie za zainteresowanie moją twórczością, moją osobą moją muzyką, no i chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę, mam nadzieję, że będziemy tego wszyscy słuchać w komplecie, jak i wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Wolna Media Zdraviam. Dziękuję Ci za rozmowę Dziękuję również. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Demotyw, czyli Wojciech Wszelaki. Prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Hawranek dla Radia Wolne Media.